Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska. I Piotr Balasz. Przed południem Karol Nawrocki ma odebrać ślubowanie od dwójki nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Co z pozostałą czwórką? W południe Kancelaria prezydenta ma to wyjaśnić. Rząd chwali się najtańszym paliwem w Europie. Czy ceny już przyciągają paliwowych turystów? Na granicy z Niemcami sprawdza to nasza reporterka. Jej relacja. Za chwilę. Radiowa Trójka obchodzi 64. urodzina, że to stulecie polskiego radia. W planie jest audycja jak za dawnych czasów. A wtedy w radiu tylko studiem i mikrofonem. Dwoje z sześciorga nowo wybranych sędziów w Trybunału Konstytucyjnego. Przed południem złoży ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki zaprosił Magdalenę Bętkowską i Dariusza Szostka. Dlaczego prezydent wybrał tylko tych sędziów i co z pozostałą czwórką? Rządzący zarzucają Karolowi Nawrockiemu celowe utrudnianie prac Trybunału. A tak na te zarzuty odpowiadał w jedynce rzecznik Kancelarii Prezydenta, Rafał Leśkiewicz. Wszystkie wnioski, które formują i politycy, i prawnicy są jakby w tej chwili nieuprawnione, bo nie wiedzą jak będzie wyglądała ta sytuacja w ciągu dzisiejszego dnia. Zatem zalecam trochę spokoju o godzinie 12, o wszystkich szczegółach, o tym jak zamierza sprawę uporządkowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym rozwiązać prezydent Karol Nawrocki, poinformuje szef Kancelarii Prezydenta pan Zbigniew Bogucki. Niezależnie od dalszych decyzji prezydenta, trybunał konstytucyjny odzyska sprawczość, zapowiada premier Donald Tusk. Tak jak powiedziałem, znajdziemy sposób, aby ci sędziowie mogli rozpocząć pracę. O tym, że prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od nowo wybranych sędziów trybunału konstytucyjnego, jest przekonana większość Polaków. Z sondażu pracowni Ibris dla Rzeczpospolitej wynika, że za takim rozwiązaniem jest ponad 56,5% respondentów. Blisko 28% jest przeciwnego zdania. Mamy najtańsze paliwo w Europie, szczyci się rząd. Po wejściu w życie mechanizmu maksymalnych cen benzyny i diesla. Panie paliwa kuszą naszych zachodnich sąsiadów. Zjawisko turystyki paliwowej w Lubieszynie na polsko-niemieckiej granicy obserwuje Aneta Łuczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, o ile dziś paliwo, no i o ile drożej jest w Niemczech. Na części stacji to nowa cena maksymalna, ale najbardziej oblegana jest ta stacja, gdzie na Pylonie nadal widnieje 6,16 zł. W Niemczech za litr tej samej benzyny trzeba zapłacić około 2,30 euro. Różnica zatem naprawdę duża nawet dla zasobniejszego niemieckiego portfela. Dlatego mimo wczesnej pory tankujących jest już sporo, a wśród kierowców z rzadka można spotkać Polaka. O tej godzinie to w ogóle myślałem, że nikogo nie będzie, a jednak... Już są i już z kanistrami. Jak ktoś tankuje do bańki, no to wiadomo, że nie, więc nie trzeba na rejestrację patrzeć. Czy tutaj przyjeżdżają na zakupy, tanie paliwo, o właśnie, słychać jakim sprzętem przyjeżdżają. My jeszcze nie widziałem, żeby ciągnikami nawet przyjeżdżali. To jest pierwszy przypadek chyba. Traktor, ciężarówki, auta osobowe, wszystkie na niemieckich rejestracjach przewijają się tutaj nieustannie. W tym tygodniu ruch w takich miejscowościach jak Lubieszyn będzie spory, bo wielu Niemców w Polsce robi zakupy przed świętami, przystanek, przy, stanek, przy dy dystrybutorze z najtańszym w Europie paliwem. To jednak punkt obowiązkowy. Aneta Łuczkowska, bardzo dziękujemy. A temat cen paliw powróci w rozmowie z naszym gościem. Będzie nim o 8.15 szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Większe wydatki czekają od dziś także kierowców na płatnym odcinku A4 między Krakowem i Katowicami. Zarządca trasy Stalek wprowadził właśnie nowe stawki, mówi rzecznik spółki Daniel Gryt. Dla samochodów osobowych nowa stawka wyniesie 18 zł. Z kolei dla pojazdów ciężarowych 55 zł. Kierowcy samochodów dostawczych zapłacą 32 zł. W przyszłym roku wygasa koncesja i, jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która przejmie wtedy zarządzania czwórką, zniesione zostaną wtedy opłaty za przejazd dla pojazdów o masie do 3,5 tony. To są aktualności jedynki. Mistrzostwa świata w piłce nożnej nie dla nas. Nadzieje na mundial prysły wraz z przegraną 2-3 ze Szwecją, choć nasza drużyna nie poddała się bez walki. Graliśmy bardzo dobrze, oceniają kibicy. Podobnego zdania jest selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jan Urban. Czuję taką niemoc, bo trudno wytłumaczyć się po takim spotkaniu, gdzie jeszcze bardziej boli, wiedząc o tym, że zagrałeś dobry mecz, a uważam, że nasza gra zaskoczyła zespół gospodarzy. Ale jeśli w pewnym w innych sytuacjach sam prowokujesz straty bramek, no to nie jest tak prosto później odrabiać straty. Braku awans, brak awansu nie kończy kariery Jana Urbana w roli selekcjonera. Polski Związek Piłki Nożnej przedłuży z nim współpracę. Dziś urodziny radiowej Trójki, 64. A że to świętowanie zbiega się z obchodami stulecia Polskiego Radia w urodzinowym planie jest podróż w czasie, by słuchacze poczuli, jak wyglądało radio w erze analogowej, mówi szefowa anteny Trójki Agnieszka Szydłowska. Postanowiliśmy zrealizować audycję Zapraszamy do Trójki w takiej formule, jak mogłaby się ona wydarzyć 100 lat temu. Wszystkie dżingle, oprawa muzyczna zostanie wykonana na żywo, piosenki zaśpiewane na żywo, no i oczywiście goście także na żywo. Na antenie pojawią się także odcinki kultowego słuchowiska Kocham Pana, Pani słuk. A zwieńczeniem obchodów będzie urodzinowy koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Polscy piłkarze przegrali ze Szwecją 2 do 3 i to rywale awansowali na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Gole dla białoczerwonych strzelili Nikola Zalewski i Karol Świderski, a spotkanie podsumowuje jeden z najlepszych na boisku Jakub Kamiński. Każdy sobie chyba znasz, zdawał sobie z tego sprawę, że robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Zadecydowały na pewno, że tak powiem, no jakość, błędy idywalne, szczęście. Możemy teraz wszyscy tutaj mówić sobie, szkoda, szkoda, bo, bo uważam, że na pewno gdybyśmy to prowadzili do dogrywki, to, to byśmy ten mecz wygrali. Przegrał zespół lepszy, lepszy na boisku. No i tyle, no. na koniec dnia sport bywa brutalny. Oczywiście z naszej perspektywy, bo Szwedzi byli zachwyceni tak jak i nasi południowo-zachodni sąsiedzi. Czesi po 20 latach wracają na mundial. W decydującym meczu pokonali faworyzowanych Duńczyków.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 a Czesi w grupie A z Meksykiem, Republiką Południowej Afryki i Koreą Południową. Po raz pierwszy w historii o Puchar Świata walczyć będzie 48 reprezentacji. Siatkarki Unii o pole uzupełniły grono półfinalistek Mistrzostw Polski. W decydującym trzecim meczu wygrały ze Stalą Mielec 3-2. O finał Unii zagra z Budowlanymi Łódź, a w drugiej parze rywalizować będą deweloper z Rzeszów i BKS Bielsko-Biała. Ponownie o sporcie w czterech porach roku o 10.30.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 Najwięcej gęstych chmur zawiśnie dziś nad południowo-wschodnią Polską. Tu przydadzą się parasole, będzie padał deszcz. W rejonach podgórskich deszcze ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. Poza tym zdecydowanie więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Najchłodniej na Podhalu około 2 stopni, a w pozostałych regionach spodziewamy się w najcieplejszym momencie dnia od 9 do 13. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuters. Collagen Cito firmy Reuters. Na stawy kości cerę. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.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 Czas modeli niemiecka grupa Kraftwerk. A wiedzą Państwo, kto był wczoraj na warze? Tak, Niemcy. Sygnały dnia. To jest środa, pierwszy dzień kwietnia. No trzeba czym się pocieszyć, szanowni państwo. 91 dzień roku, do końca roku 274 dni słońce. O 6.11 w zeszło zajdzie 10 po 19 dzień, potrwa 12 godzin i 59 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 48 minut, a dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i minut 17. Imieniny obchodzą już Chonia, Florentyn, Grażyna, Hugo, Irena, Jakubina, Katarzyna, Makary, Meliton, Milość. Teodora, Tolisław, Tomisław, Wenancjusz, Wenanty i Zbigniew. Wszystkiego dobrego, tradycyjne, niechże się państwu darzy. Jest 15 po 8, Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość. Rozmowa dnia. A w studiu sygnałów dnia Marcin Moboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień, dzień dobry słuchaczu. Oglądał pan mecz wczoraj? No niestety oglądałem, ale była bardzo ładna gra. Szkoda Polski. Były dobre momenty i złe, no ale nie ma tego efektu i to jest właśnie najgorsze. Nie było 3 dwa dla Szwedów. A ile jest w meczu dotyczącym kontroli cen paliw dla kasu? To nie jest liczone w wynikach, natomiast nasza administracja, Krajowa Administracja Skarbowa jest odpowiedzialna do tego, żeby kontrolować po prostu te cenę, żeby one nie przekraczały maksymalnych kwot ogłoszonych przez ministerstwo Ministra Energii. No i to dokładnie robimy od wczorajszego dnia. No, no, na dziś te ceny, bo one zmieniają się codziennie, ponieważ e, cena hurtowa jakby dyktuje e, resztę. 6,21 e, dla dziewięćdziesiątki 6,81 i olej napędowy 7,66. E, te ceny są na stacjach, czy macie obserwację, że jednak e, są stacje, gdzie tak nie jest? Na początku dzisiaj miła wiadomość, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, bo mimo wczorajszego obwieszczenia, że podwyższamy o 5 czy 6 groszy cenę maksymalną, nadal zostały stacje benzynowe na tej wczorajszego dnia. W związku z tym to jest 7,54 na przykład na Orlenie, jeżeli chodzi o olej napędowy. Natomiast tak, od wczoraj... A gdzie zostały, przepraszam? Na pylonach, tyle co widziałem. Te stacje, które teraz jak jechałem tutaj do studio, to były na poziomie cen wczorajszych, czyli niżej, aniżeli cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii. Co istotne, wczoraj oczywiście mamy swoje analizy ryzyka, która pozwala nam stwierdzić, gdzie są zawyżone ceny. Wczoraj spod e, takie 10 przypadków mieliśmy. Natomiast bardziej to jest związane nie z niechęci jakby przedsiębiorców, którzy prowadzą stację Berlinową, ale bardziej z organizacji i komunikacji. Czyli na przykład na Pylonie jest stara cena jest dosyć wysoka, natomiast jeśli chodzi o dystrybutory, była cena odpowiednia do tego obwyższenia. No i druga, że na przykład był brak komunikacji pomiędzy kierownikiem a właścicielem stacji. A to jaka kara grozi i w jakich przypadkach, jeżeli e, są tu jakieś e, błędy? To, są, to jest wiele czynników, natomiast podstawowym czynnikiem to jest to, jeżeli cena proponowana klientom przewyższa cenę maksymalną, kara jest do 1 miliona złotych z tym, że tutaj stosujemy oczywiście KPA i ordynację podatkową i między innymi polega to na tym, że możemy miarkować karę, czyli patrzeć jaki to jest błąd, ale to już wynika, wychodzi z wyniku postępowania, które prowadzą nasi funkcjonariusze z urzędów celno-skarbowych w całym kraju. No dobrze, a skąd wiecie te 10 przypadków, to jak się dowiedzieliście, jaką drogą? No przede wszystkim przez wizytę naszych funkcjonariuszy na stacji benzynowej, gdzie żeśmy wczoraj po prostu w każdym województwie dokonali takich kontroli. A obywatele pomagają, tak się zapytam? Nie jest to masowa, natomiast oczywiście, tak jak przy każdej sprawie, która dotyczy Polek i Polaków, takie informacje dostajemy również sygnalne, że tak powiem. A jeżeli chodzi, to, to jest masowy proces, czy nie? Nie, to były wczoraj, chyba wieczorem dwie sztuki. No dobrze, a jeżeli chodzi o kwestię systemów elektronicznych, to wy w tych systemach też widzicie jakieś ewentualne nieprawidłowości? Oczywiście, że tak. No to są kasy online, gdzie stacje benzynowe, w ogóle ci co dystrybuują e, paliwa płynne, są obowiązane, żeby mieć kasy online. Czyli takie, które są spięte bezpośrednio z serwerami Ministerstwa Finansów i tam właściwie na bieżąco widzimy po jakiej cenie to jest sprzedawane. Przykład. Z tych dziesięciu przypadków to któreś będą się nadawały do ukarania, czy skończy się na pouczeniu? Nie wiem jak to będzie, natomiast z tą pewnością będziemy miarkować karę, czyli taka jaka będzie wina, taka będzie kara, ale to już jest decyzja niezależnych organów, czyli naczelników urzędów celno-skarbowych. No dobrze, ale co by pan takim naczelnikowi powiedział, jakby miał przypadek kogoś, kto na pylonie ma starą cenę wysoką, a na dystrybutorach no już jest ta niższa? Przepisy prawa masz, czytaj i je stosuj. No dobrze, a co z tego wynika dla Kowalskiego? To znaczy, jak Kowalski ma rozumieć to, co pan powiedział? Ja myślę, że ten, to warto też po, po, powiedzieć, że tak masywnego działania na rzecz obniżenia cen paliw, które zastosował polski rząd, to jest jedyny przypadek w kraju, a w związku z tym w, w, przypadek w Unii Europejskiej. A co za tym idzie, to jest właśnie dobre to, że obniża ceny życia każdego Polaka, przede wszystkim przedsiębiorców, którzy przekładają później to na cenę innych dóbr. No na pewno te ceny są niskie, ale jeżeli chodzi o turystykę paliwową, czy to do kas będzie należał monitoring, czy to zjawisko się zwiększa, czy nie? My jesteśmy tylko i wyłącznie do tego, żeby kontrolować cenę maksymalną. Natomiast myślę, że minister energii... Urząd Regulacji Energetyki, pewne jeszcze innych instytucji państwowych musi to monitorować i to robi. Monitoruje przede wszystkim jak to jak ta turystyka wygląda, jakie są z poszczególne zapasy paliwa i to już jest decyzja pana ministra Motyki. No to jeszcze chciałem doprecyzować. Jak rozumiem na razie żadna kara nie została nałożona za te płędy. Nie, jeszcze nie. To chciałem zapytać o PIT, bo w tej chwili jesteśmy w trakcie rozliczenia podatku dochodowego. Jak idzie to rozliczenie? Dużo osób się do tej pory rozliczyło. Taka ciekawostka. Jak ruszyliśmy z pitowaniem 15 lutego, Z Spitowaniem? Tak, składaniem PIT-ów. Popularna nazwa przez naszych dobrodziejów, czyli podatników. Używane to do godziny 7 rano, czyli od 12 do 7 rano, zużyło 25 tysięcy pitów. W związku z tym widać, że nie spali nasi podatnicy i składali pit. Pierwszego dnia, czyli do końca niedzieli, bo to była niedziela, było ponad 650 tysięcy, a milion przekroczyliśmy już w poniedziałek, czyli po dwóch dniach. Na dzień dzisiejszy jest to 5,5 miliona um, pitów, które są już skłożone, głównie ze zwrotami. A y, wiadomo jaka jest skala tych zwrotów? No to są, to jest parę miliardów złotych, nie, do, dokładnie nie znam, natomiast wiadomo, że ci podatnicy, którzy mają do zwrotu zawsze składają na samym początku, w związku z tym te zwroty są realizowane w ciągu jednego, dwóch, góra trzech dni, większość automatycznie, natomiast te, które musimy jednak jednak sprawdzić, no to jest do dwóch miesięcy. A zdarzają się takie rozliczenia, no bo y, od kilku lat mamy wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe proponowane już przez Urząd Skarbowy. Zdarzają się takie przypadki, kiedy okazuje się na przykład, że mimo, to, mimo tego, że proponuje to sam Urząd Skarbowy, no to jednak y, jest jakiś błąd w tym rozliczeniu? Tylko i wyłącznie wówczas, znaczy my korzystamy z danych, które wcześniej dostaliśmy i to jest dlatego jest prewypełnianie PIT-u. Natomiast każdy, każdy PIT to jest oświadczenie woli i wiedzy danego podatnika i te błędy się zdarzają tylko i wyłącznie wówczas, kiedy sam coś podatnik dopisuje. Ciekawostką jest to, że 50% tych, którzy składają pit składają je w ciągu 5 minut. A rekordziści, czyli do jednej minuty, to jest 8% podatników. No dobrze, a jeżeli chodzi o kwestię wspólnego rozliczenia małżonków, bo tutaj i ta procedura nie jest może jakaś straszna, ale jest o tyle dolegliwa, że przy wspólnym rozliczeniu no trzeba ta małżonek, ta, ta druga osoba, która się nie zalogowała, musi podawać dane ze swojego PIT-u. Czy tego nie można jakoś uprościć, skoro jest emo obywatel i no jakby można się autoryzować emo obywatelem? To jest analizowane od wielu, wielu lat i chodzi głównie nam też o bezpieczeństwo tych naszych podatników i przede wszystkim zgody w małżeństwie. Bardzo często się odkazywało, że jedna osoba składała za drugim, niby miała upoważnienia, później były z tego i wyłącznie problemy. I to nie po stronie skarbówki, tylko bardziej po stronie naszych podatników, którzy musieli się stawić w urzędzie skarbowym. A w związku z tym ta, na dzień dzisiejszy to, co mamy przy logowaniu i przy składaniu. To jest optymalna rzecz, biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo prawne obydwoje, obydwoje małżonków. A rozumiem, że większość podatników rozlicza się elektronicznie. Ponad 95% to są elektronicznie. Niektórzy jeszcze oczywiście składają pity. Jeżeli chodzi papierowo, natomiast jest to bardzo niewielki odsetek. My oczywiście zachęcamy do tego, że do urzędu skarbowego przyjść naprawdę jak masz potrzebę, a korzystaj ze urzędu skarbowego. A jeżeli chodzi o te najstarsze osoby, które rozliczają się elektronicznie, tak to, to wygląda? O to jest też ciekawe, bo już do tej pory najstarsza osoba, która złożyła PITA, to miała 106 lat. 106 lat? 106. Dostała zwrot czy nie? tajemnica skarbowa, nie mogę powiedzieć. No dobrze, a jeżeli chodzi o nadpłaty, to y, duże nadpłaty w tej chwili podatnicy muszą wnosić? Yy, znaczy wnosić? No mówię o tych, którzy, gdzie się okazuje, że w, w rocznym zeznaniu podatkowym nie mają zwrotu, tylko muszą y, dopłacić podatek. No to jest też specyfika jakby okresu pitowania, mianowicie te pity, które mają coś do dopłacenia, to jest y, te osoby, które mają... Hmm, Mniej zaliczek zapłacili niż w rzeczywistości wyszło rozliczenie. Głównie tych, którzy pracują na dwóch etatów albo mają umowę o zlecenie, to wówczas czekają do ostatniego momentu. Ten dopiero jeszcze nastąpi do 30 kwietnia. Okej. Okay. A jak się spóźnią, to wy jak patrzycie na to przez palce? Jest no jakaś szansa jest... Na, ładnie, na łagodniejsze traktowanie? Na dzień dzisiejszy to nie jest tak łatwo się spóźnić wbrew pozorom, dlatego że jeżeli 30 kwietnia nie złożą, ktoś nie złoży pit, nawet się nie zaloguje automatycznie 1 kwietnia jest zatwierdzany ten PIT, który był wypełniany przez podatników. A co za tym idzie, nie ma przypadków, że ktoś się spóźni. Rozumiem. To jeszcze chciałem zapytać o kolejną rzecz. Już tylko tak przy przypominająco. Dzisiaj mamy 1 kwietnia i zaczyna się KSEF. Drugi etap wdrażania. Na czym on będzie polegał? Wszyscy przedsiębiorcy mali średni, którzy mają obroty powyżej 10 tysięcy zł brutto miesięcznie od 1 kwietnia, czyli od dzisiejszego dnia mają obowiązek wystawiania faktur w krajowym systemie e-faktur. A druga rzecz, no to od 1 lutego i tak mają obowiązek odbierania tych faktur, które są już w tym systemie. Nie dotyczy to jedynie małych, najmniejszych przedsiębiorców, którzy wchodzą od 1 stycznia 2027, czyli tych do 10 tysięcy złotych brutto. Powiedział Marcin Łoboda. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube. 26 po 8. Polskie Radio. Jedynka. Te rozmowy rozpoczęliśmy od cen paliw. Jutro naszym gościem w dnia będzie ten, który te ceny ustala. Minister energii Miłosz Motyka będzie gościem sygnału. Spoglądam na wydawcę o 7.15 czy o 8.15. To za chwilę to sobie ustalimy. 7.15, tak, to już jest potwierdzone. O 7.15 minister Miłosz Motyka. Natomiast kolejne rozmowy polecamy Państwu jak najbardziej. W samo południe profesor Joanna Juchniewicz, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Natomiast w ekspresie jedynki Barbara Dolniak z Koalicji Obywatelskiej. Znam. Mam własny rytm, jak drażni w drugą stronę. Patrz, mówią, że tam, gdzie sięga wzrok, chowa się dalej to, co mam za nadzór los. Wytarty szlak, bez steru spływ. Grzecznie dziękuję, bo sama wyciągnę dla mnie z czapki los. Że przestronny jest ten dom Wszyscy pomieścimy się A kiedy ktoś Cię, bo przecież to nie... Ja... Radio, program pierwszy, 29 minut po godzinie 8. Pan redaktor Balasz już w studiu. I pan sobie przypomniał w końcu, jak leci ta piosenka? Ta, którą zamieścił Lewandowski? Tak, ale z, z, z wzorem Boczelego się absolutnie nie zmierza. No, no tak, bo w takim razie może posłuchajmy oryginału. Apel chciałem wystosować do pana Roberta. Może słucha nas? Panie Robercie, jakie goodbye, jakie goodbye. No niechże pan bierze przykład z nas, pana naczelnika redaktora. Mamy więcej lat od pana, wstajemy w nocy, a jacy jesteśmy świeżutcy. Pan jest młodziutki jeszcze. Tak myślę, że Robert Lewandowski posłucha tego apelu i zostanie z nami jeszcze. Weźmie sobie do serducha i koszulki, nie zostawi. Pewnie, że tak. Tak przy okazji to Andrea Bocelli i Sara Brightman. W tej wersji usłyszeliśmy fragment 8.30. W Piotr Balasz. Nie ma jeszcze nałożonych kar za łamanie przepisów dotyczących maksymalnych stawek za paliwo. Na razie ujawniono 10 przypadków, mówił na antenie radiowej jedynki Marcin Łoboda, w Krajowej Administracji Skarbowej. Na przykład na pylonie jest stara cena dosyć wysoka, natomiast jeśli chodzi o dystrybutory była cena odpowiednia do tego wyższenia. A dziś są nowe maksymalne stawki. Liter klasycznej 90 kosztuje 6,21, a oleju napędowego 7,66 zł. Bardzo dobrze, niech tak zostanie. To jest jedyne dobre rozwiązanie. Ceny ropy naftowej spadają. Po słowach prezydenta USA Donald Trumpów o zbliżającym się zakończeniu wojny z Iranem mówi o wyjściu z tego kraju za 2 trzy tygodnie szef Pentagonu. Dodaje, że kluczowe dla konfliktu będą najbliższe dni. Od dziś do systemu KSEF, czyli e-faktur, dołączają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. Chodzi o tych, których miesięczny obrót przekracza 10 tysięcy złotych. Oczywiście mamy za wszystko głowy ten taki okres, ok okres przejściowy, który będzie trwał do końca tego roku. Tuż po północy, jeśli nie zawiodą technika i pogoda z Florydy, ma wystartować misja Artemis II, to załogowa wyprawa wokół Księżyca. Czworo astronautów w trakcie 10 dziesięciodniowego lotu okrąży orbitę naszego satelity bez lądowania na Srebrnym Globie. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o dziewiątej. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas zmienia. Pogoda. No rzeczywiście, jeśli pogoda pozwoli, to, no, to wszystko pójdzie zgodnie z planem, czyli start księżycowej misji Artemis. Jeśli nie będą... No, mogą być. Jeśli nie wrócą te problemy techniczne i pogoda rzeczywiście będzie sprzyjająca, to start nastąpi dokładnie 2 kwietnia z Florydy, zaraz po północy czasu e, polskiego, więc jutro w Dzień Dobry z Jedynką po godzinie piątej będziemy się łączyć z Janem Pachlowskim, który jest na przylądku Canaveral, no i sprawdzimy, czy wszystko poszło zgodnie z planem. Spoglądamy na mapę pogodową, co tam nas czeka w ciągu dnia, co tam nas czeka w ciągu najbliższych dni. Wiemy, że z dnia na dzień ma być coraz cieplej i coraz więcej na termometrach, a święta to nawet do 20 stopni. No a w takim razie sprawdzimy, co dziś od 200 stopni Zaledwie najchłodniej dziś na podchalu tam tylko dwa. Podobnie nad morzem, w pozostałych regionach od 9 do 13 stopni. Sporo przejaśnień, sporo rozpogodzeń, jedynie nad południowo-wschodnią Polską. Tam więcej chmur i tam może padać deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Jeszcze uwaga do wszystkich zmotoryzowanych. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie, mogą utrzymywać się jeszcze poranne mgły. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Reklama. Big deal, multi deal. Potężne okazje na Wielkanoc. Tylko jutro mini batoniki, Knoppers, Mars, Twix i inne w wielopakach. 2 plus 1 gratis. To jedyne 10 zł za sztukę przy zakupie trzech. Najniższa cena obniżki 15 zł. A do tego wielkanocna wyprzedaż nawet do 70% taniej. Szczegóły na deals.pl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 A teraz kultowe słuchowisko wraca jako podcast polskiego radia. Sprawdzimy również, dlaczego śmierć to najlepsze lekarstwo, zwłaszcza w Prima Privis. Czekamy na Państwa od 9.00, dziś w czterech porach roku. Sława Bieńczycka. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. I sygnał dnia w radiowej jedynce za 26 minut godzina 9:22:139:2202. Tak ładnego meczu, w wykonaniu naszej reprezentacji, powiem szczerze, dawno nie oglądałem. Nikt nie może im niczego zarzucić. Może błędy jakieś tam delikatne w obronie, ale serducho zostawili na boisku i naprawdę trzeba patrzeć optymistycznie. Można i trzeba. Pozdrawiam. Miłego dnia. Dzięki za ten głos panie Krzysztofie. Misja Jana Urbana, tak czy inaczej misja budowania reprezentacji będzie miała ciąg dalszy, bo PZPN przedłuży kontrakt mimo tej porażki wczorajszej ze Szwecją, choć gorycz porażki przełknąć trzeba. Czuję taką niemoc, bo trudno wytłumaczyć się po takim spotkaniu, gdzie jeszcze bardziej boli, wiedząc o tym, że zagrałeś dobry mecz, a uważam, że nasza gra zaskoczyła zespół gospodarzy. Ale jeśli w pewnych sytuacjach sam prowokujesz straty bramek, no to nie jest tak prosto później odrabiać straty. No i wczoraj się zastanawialiśmy przed meczem, jak dobrze Jan Urban zna szwedzki zespół, no i chyba nie do końca poznał, bo mimo problem zdrowotnych w szwedzkiej kadrze, to Szwedom udało się. No mieli fardu, mówmy się. I zgodnie z tym powiedzeniem szczęście wcale nie sprzyja lepszym, bo nie byli lepsi na boisku. My byliśmy lepsi, no ale byli skuteczniejsi, bo strzelili te jedną więcej. Państwa też wczoraj w porannym treningu Szarych Komórek pytałem, padło takie pytanie, jak dobrze znasz szwedzki zespół? Najwiele takich komentarzy się pojawiło, na przykład nasz stały słuchacz, pan Marcin Skielc komentował, po jednej nutce, to bym zgadł każdą z tych piosenek, z tych czterech piosenek, aby. No to ja mówię, w takim razie sprawdzam, panie Marcinie, no i kolejni, bo to będzie podobne wyzwanie. Podobne, choć nie identyczne. Jak dobrze znasz szwedzki zespół. Ten szwedzki zespół. Hello. I see you comb your hair. I już. Wystarczy. Jak dobrze znasz szwedzki zespół Rockset? Usłyszeli państwo trzy fragmenty piosenek? Proszę o tytuły. Dla utrwalenia. You 22 139 2202. A już za chwilę polityka w skrócie Jacka Czarneckiego. Step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since. You 20 minut, już nawet za 19 minut godzina dziewiąta W dobrym humorze pan wszedł, panie redaktorze. Nawet się zrymowało się. W dobrym humorze, nie wiem czy w dobrym humorze Ale znowu przegraliśmy, więc nie, nie jedziemy na mistrzostwa To nie jest dobry nie, humor Nie znowu przegraliśmy, Nie, absolutnie nie Przypominam, że w, w, bara, w, Ze Szwecją że... znowu przegraliśmy Nie proszę pana, przypominam panu, że 4 lata temu To Szwedzi byli w takich humorach, jakich my jesteśmy No dzisiaj. dobrze, niech panu no. Będzie, no. Tak będzie. E, pan jest w dobrym humorze, pan się już rozliczył już. Z fiskusem się rozliczył Znaczy za mnie się automat rozlicza tylko A. tam coś muszę nacisnąć, potwierdzić wem obywatelu To także... ile to panu zajęło, sekundy? Sekundy. Sekundy. No to, to rzeczywiście jest pan w tych wśród tych, nie wiem, to jest 8% zaledwie tych, którzy rozliczają się najszybciej. O tym mówił w sygnałach Marcin Głoboda szef Krajowej Administracji Skarbowej. 50% tych, którzy składają pit składają je w ciągu 5 minut. A rekordziści, czyli do jednej minuty, to jest 8% podatników. Czyli można... No, jestem rekordzistą Można, można, można i nie należy Szanowni Państwo czekać, bo to jest ostatni miesiąc tak? Bo do końca kwietnia Ale pamiętajmy, rozliczyć. że jeśli chcemy na przykład Przeznaczyć 1,5% podatku Na mhm. jakąś organizację, to trzeba do tego pit wejść I napisać tam na jaką organizację Bo tak to będzie jakiś tam Z automatu jakaś organizacja Organizację pożytku publicznego. publicznego Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego. No i zwykle w polityce w skrócie mówimy o tym, jaka jest nawalanka między dużym pałacem a małym pałacem, a tymczasem musimy rozpocząć od podziękowań. Dziękuję minister, dziękuję prezydentowi. Tak, minister Sikorski, dziękuję panu prezydentowi. Pan prezydent podpisał ponad 40 nominacji ambasadorskich. Te nominacje zostały złożone, jeśli się nie mylę, nie wiem, we wrześniu albo, albo coś takiego, więc one tam już leżały bardzo, bardzo, bardzo długo. Trzeba się jeszcze przyjrzeć dokładnie, bo to jest taka gorąca wiadomość sprzed kilkunastu minut. Musimy się przyjrzeć, które nominacje prezydent podpisał, których nie podpisał, ale o tym będziemy mówili w aktualnościach jedynki. W mediach Radosław Sikorski pisze tak, dziękuję panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, zwłaszcza za mianowanie apolitycznych dyplomatów, którzy służą ojczyźnie z narażeniem życia w Kijowie, Teheranie i Abu Zabi. To jest cytat. Tak, bo y, pan minister y, tak kiedyś powiedział, że 80% polskich dyplomatów y, to powinni być zawodowcy, zawodowi dyplomaci, a 20% to może być podzielone pół na pół, 10% ludzie prezydenta, 10% jacyś nominaci, nominanci y, polityczni, y, tacy jak na przykład y, ambasador Klich w Waszyngtonie, na którego prezydent się nie chce zgodzić. Właśnie ciekawy jestem, czy y, jak został potraktowany ambasador Klich. Ta decyzja prezydenta będzie niewątpliwie jego... Jedynką teraz w serwisach informacyjnych. Wczoraj jedynką były ceny paliw. No i co? Taniej. No, CPN działa. Ceny paliw są niższe. Ja sam wczoraj zatankowałem za 6,16, a dziś ceny maksymalne już podskoczyło 5 groszy, ale na pobliskiej stacji Orlenu, na której wczoraj tankowałem, cena jest ta sama z wczoraj. Audycja zawiera lokowanie stacji. Yy, no to jest spółka państwowa bez przesady. Ale Nie podał pan ulicy, więc Nie podałem ulicy, tak. Ale nie myślę, że na, na, na wielu stacjach utrzymały się ceny wczorajsze. Yy, więc system się sprawdza. Dodajmy, że za yy, że pół godziny temu gość radiowej jedynki minister Marcin Łoboda, ujawnił, że krajowa administracja skarbowa stwierdziła około 10 przypadków naruszenia cen maksymalnych. Kar jeszcze nie nałożono, ale zobaczymy, jak to będzie działało. Wydaje mi się jednak, że musimy się do systemu przyzwyczaić, czyli do, do tych cen y, regulowanych odgórnie y, y, i to nie przez dwa czy trzy tygodnie, ale przez nieco dłużej. No pan Maciej, dzwonił nasz słuchacz 6.09 na stacji, no, w 10, Można? Czyli okazuje się, że tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć. No dobrze. I teraz wchodzimy w politykę międzynarodową. Wczoraj amerykański prezydent i jego sekretarz wojny powiedzieli jasno, Europa nie chce Ameryce pomagać w wojnie z Iranem. To co? No i wtedy właśnie wojna będzie. Znaczy prezydent powiedział, że musimy sobie sami odblokować Cieśninę Ormus. Ja tylko powiem: Cieśnina Ormus to taki 54-kilometrowy przesmyk między Omanem a Iranem. Przez ten przesmyk tankowce i gazowce z Zatoki Perskiej muszą przepłynąć, żeby popłynąć dalej w świat, na przykład do Polski. No i w tej chwili ta Cieśnina jest zablokowana. A Amerykanie toczą wojnę w Iranie, i nie wiadomo ile ta wojna jeszcze potrwa, bo y, prezydent y, Trump już któryś raz zapowiada, że ona potrwa, tam nie wiem, jeszcze dwa czy trzy tygodnie i że zaraz się skończy. A to się z której zapowiedzi? Prezydentowi Trumpowi raczej y, w tej kwestii nie należy za bardzo wierzyć, więc musimy chyba przyzwyczaić się do tego, że te ceny regulowane będą y, trochę dłużej niż kilka tygodni. No i wracamy na nasze podwórko, co się dzieje z sędziami do Trybunału konstytucyjnego wybranymi? A cały czas nawalanka, tak jak mówiliśmy, że tu w sprawie ambasadorów nie ma nawalanki, to tu mhm. nawalanka jest. Ale będą pierwsze ślubowania, uwaga. Dwoje, pierwsze ślubowania, dwoje, tak? tak. Dwoje sędziów, których Sejm wybrał. Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje z nich pan prezydent sobie wybrał i dziś zaprzysięgnie. Dlaczego wybrał akurat dwoje, tego nie wiem. Być może to jest w ramach Pryma Aprilisu. Czterech innych sędziów musi na to swoje ślubowanie poczekać. Mimo, że wcześniej minister Bogucki grzmiał w Sejmie i w mediach że wszyscy sędziowie wybrani są nieprawidłowo, to teraz chyba zmieniono zdanie, no bo skoro dwóch, a oni byli wybierani blokowo, skoro dwóch zostało, będzie zaprzysiężonych, no to oznacza, że jednak ten wybór był prawidłowy. Ja tylko przypomnę, bo minister Bogucki mówił, że nie wolno wybierać on blok pięciu sędziów na raz. To ja przypomnę, PiS w 2015 roku też wybrał na raz pięciu sędziów w tym trzech na tak zwanych dublerów na zajęte już stanowiska. Czworo z nich prezydent Duda zaprzysiągł nocą zaraz po wyborze, a teraz politykom PiS nie podoba się, że Sen wybiera na raz sześciu sędziów. Krystian Markiewicz, jeden z tych wybranych, ale nie zaproszonych do złożenia ślubowania, powiedział dziś w 24 że być może trzeba będzie złożyć to ślubowanie wobec prezydenta, bez jego obecności. Nie wyobrażam sobie, jakby to miało wyglądać, no chyba, że Zakładamy formułę analogiczną do przysięgi składanej wobec Boga Wszechmogącego. Pytanie, czy to zadziała? Jedynka. Polskie Radio. No i redaktorze, sytuacja jest dynamiczna. Właśnie zeszła informacja pilna. Prezydent zaprosił do pałacu wszystkich sześciorosędziów. Wow! Mhm. Super! Naprawdę? Nie no żart. Pryma no, Muszę się zabrać. się zabrać. się I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. To love, your do. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go? Why? care for what they're selling us anyway. We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you want to do. Won't you listen to jump off, but I will catch you if you fall, I can't tell you enough, I hate to hear that you're feeling low, I hate to hear that you won't come home, oh why, should we care for what they say? Listen to the man. Polski radioprogram pierwszy i sygnały dnia za 10 minut, godzina 9, Jak dobrze znam pani szwedzki zespół? Pani nie zna dobrze. Nie, ale nie. A bez znakom... No lepiej, no, nie byłam wiadomo, muzeum, wiadomo, że nie ma lepszego niż Roman Czajerek, jeśli chodzi o, o znajomość tak. A Roxette No właśnie też nie za też bardzo. nie? Nie, też nie, a ja w ogóle nie mam pamięci do tytułów. Ale, ale zanudzić to bym potrafiła, ale... No to, to było tak w wielkim skrócie, o. Hello, I see you comb your hair. Trudne? Do zaśpiewania? Nie. No to pytanie, czy nasi słuchacze znają tytuły. How do you do? Sleeping in my car and the joy? It must have been love, spending my time in the look. No, tam się nie wszystko zgadza. Posłuchajmy. Czy rzeczywiście the look? I to jest odpowiedź na pytanie. How do you do ten drugi? No i ten trzeci, pamiętasz? To był hitor. Śpiewamy śpiewasz? A co śpiewasz? A wiesz, wiesz na co ja patrzę? U mnie ciągle 2-2 To ja ci powiem żonisz... To już to była pełna nadzieja tutaj, nie? 2-2 tak. A to jest Jay ride Natomiast oni w pewnym momencie ci Szwedzi strzelą, wiesz? Mam No wiem, niestety Mam. widziałam w 85 minucie Już się cieszyłam na dogrywkę Najgorsze są właśnie takie powtórki Znaczy powtórki są najgorsze wtedy, kiedy nasi przegrali Ale chciałam być bardzo dużo niepochlebnych opinii na temat sędziego No tak bardzo. No tak, słyszałeś, że już złożył oświadczenie? Nie, jeszcze nie słyszałam, ale jak szłam spać, to widziałam, że bardzo dużo. Mhm. Ech. I przeprosił wszystkich kibiców z Polski za swoje błędy. Prima Aprilis. wiem, mhm. wiem. No dobrze, u was też się będzie można uśmiechnąć? <śmiech> Oczywiście, że tak, bo będziemy rozmawiali o śmiechu, o tym, dlaczego on jest tak bardzo istotny dla naszego organizmu, nawet jak nam nie jest do śmiechu. I będzie taki specjalny pan, który się zajmuje jogą śmiechu i między innymi o tym. O. I, to, I to właśnie będę ja. Już teraz Państwo zapowiadają swoją obecność w czterech porach roku, zatem do usłyszenia. Polskie Radio 1. Ależ sobie dziś żartujemy? Ha, ha. Nie? Ja nie jestem skoro do żartów A po ty, takim meczu. No, to nie koniec świata. No, wszystko będzie dobrze. No, niedługo. Za cztery lata. Mistrzostwa już Europy. za 4 lata. Już za 4 lata. Polska będzie. Jaka jest teraz konfekcja modna? tym pewnie dobrze się wygląda, a tym fason pasuje mnie. Na wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontu. Zdjęcia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 Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Cały czas niełatwa sytuacja na autostradzie A4 na odcinku prowadzącym z Krakowa do Katowic. Korek napotkamy w okolicach Chrzanowa, gdzie najpierw była blokada, a teraz mamy zwężenie. To efekt pożaru pojazdu na 375 km, czyli między węzłami Rudno i Chrzanów. Natomiast poprawia się sytuacja w województwie śląskim między węzłami Murckowska i Francuska na wysokości Katowic. 339 km czwórki. to miejsce, gdzie dziś rano samochód osobowy zderzył się z ciężarów Samochody zablokowały prawy pas w kierunku Wrocławia i też był pokaźny korek. Uwaga na trasie 55. Tutaj pojawiły się utrudnienia między Nowym Dworem Gdańskim a Malborkiem. Na 17 kilometrze, niedaleko Tragamina, samochód uderzył w drzewo. Całe szczęście nikomu nic się nie stało, ale zmotoryzowani są zmuszeni do poruszania się jednym pasem na zmiany. Jeżeli chodzi o Warszawę, no to spowolnienia cały czas się utrzymują. Na przykład na S8 w kierunku zachodnim na moście Grota Roweckiego, ale też na S2 na moście południowym na trasie ze wschodu do centrum Warszawy. W drugą stronę, czyli na wschód, korek też się utrzymuje. Pojawił się on między węzłem Opacz a lotniskiem. Niełatwo wjeżdża się do centrum stolicy Aleją Prymasa Tysiąclecia od drogi S8. Praktycznie cała Aleja Prymasa niestety zatłoczona i bardzo, bardzo powoli się tam poruszamy. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, no to spowolnienia między innymi na dojeździe od strony Pruszcz Gdańskiego na na 90 jedynce przed węzłem z drogą S7. Na samej S7 na południowej części obwodnicy Trójmiasta już raczej dobra sytuacja. Wcześniej spowolnienia były w kierunku Elbląga, teraz minimalne spowolnienie jeszcze utrzymuje się na wysokości węzła Gdańska.